Adelante, na drogę Sante Dla ciebie, jego, jej i im Puchar, dym, święte słowa Dla ściemniaczy, słaby kowal Losu, na ich własny sposób Wszystko na pozór, daleko od chaosu Wszystko jest pięknie, tylko widzę gdzie się rentę Nie jestem w niej kurwa i swobodnie selecę. W jakim jest człowiek, który czuje się lepszy tylko dlatego, że ma ode mnie błąd od większy? W jakim jest człowiek, który mówi mi, że nie ma sensu, a sam sens zgubił gdzieś przy krachy My jakimi ludźmi, że potrafimy powyciągać noże w kłótni? Szukę dna studni. Wiedzieć, że odpływając to, o swych bliskich Zapomnisz już moment za portem Skąd miałem wiedzieć, że nie po do moich drzwi Tylko dlatego, że ci się wiedzie Chociaż przyjaciółmi razem byliśmy w biedzie Dlaczego miałem coś rozumieć wtedy, gdy słyszałem Setki słów w tłumie? Dlaczego ludzie nienawidzą tych, którzy czują się dumni Bo nie leżą w trumie, mają więcej niż nic Chcą żyć, chcą